Objawienie świętego Jana, rozdział dziesiąty. I widziałem innego anioła potężnego, stępującego z nieba, obłokiem odzianego i na głowie jego była tęcza i oblicze jego jak słońce i nogi jego jak słupy ogniste. I miał w ręce swojej książeczkę otworzoną i postawił nogę swoją prawą na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał głosem wielkim jak rykiem lwa i gdy zawołał przemówiło siedem gromów głosami swymi. I gdy siedem gromów przemówiło głosami swymi, chciałem pisać, ale usłyszałem głos z nieba mówiący do mnie – zapieczętuj to, co mówiło siedem gromów i nie pisz tego. A anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i może i to, co w nim jest, że czasu już nie będzie. Ale we dni głosu anioła siódmego, gdy zatrąbi, dokona się tajemnica Boga, jak opowiedział sługom swoim prorokom. I głos, który słyszałem z nieba, znowu mówił ze mną i rzekł, idź, weź książeczkę otworzoną z ręki anioła stojącego na morzu i na ziemi. I poszedłem do anioła i rzekłem mu, daj mi książeczkę. I rzekł mi, weź i zjedz ją. I uczyni gorzkość w brzuchu twoim, a w ustach twoich będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją i była w ustach moich słodką jak miód, ale gdy ją zjadłem, stała się gorzką w brzuchu moim. I rzekł mi, musisz znowu prorokować przed wielu ludźmi i narodami i językami i królami.